To są informacje Polskiego Radia 24. Donald Trump potwierdza, odnaleziono drugiego członka załogi zestrzelonego nad Iranem, myśliwca. Spokoju, życzliwości i pomyślności tego Polakom na Wielkanoc życzy para prezydencka. Świąteczna niedziela z kapryśną pogodą. Będzie ciepło, ale wietrznie i gdzie gdzieniegdzie deszczowo. Minęła ósma. Rafał Boguta. Zapraszam. Drugi członek załogi myśliwca F-15 zestrzelonego nad Iranem odnaleziony. W mediach społecznościowych informacje te potwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. O szczegółach z Jerozolimy Tomasz Sajewicz. Członka załogi F-15 odnaleziono w nocy. Przez ponad dobę w południowym Iranie trwały poszukiwania prowadzone przez amerykańskie jednostki specjalne. Wiadomo, że w trakcie misji doszło do zaciętych walk między siłami irańskimi i amerykańskimi. Odnaleziony żołnierz jest ranny. Wcześniej władze w Teheranie wyznaczyły nagrodę za jego pojmanie. We czwartek Amerykanie stracili w Iranie dwie maszyny – myśliwiec F-15 oraz samolot szturmowy A-10. Pierwszy zestrzelony został w południowej części kraju. Po tym zdarzeniu Amerykanie ewakuowali pilota maszyny. Członka załogi odpowiedzialnego za obsługę systemów uzbrojenia odnaleziono dopiero dzisiaj. Szturmowiec A-10 strącono w pobliżu cieśniny Ormus. Pilot zdołał się katapultować i przy wsparciu sił specjalnych został ewakuowany z terytorium Iranu. Informacje o zestrzeleniu amerykańskich maszyn poddały wątpliwość wcześniejsze informacje prezydenta USA o unicestwieniu irańskich systemów obrony powietrznej. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Spokoju, życzliwości i pomyślności życzy Polakom na Wielkanoc para prezydencka. Karol i Marta Nawrodcy podkreślili znaczenie świąt wielkanocnych dla chrześcijan i życzyli rodakom wesołych świąt. Głosimy triumf dobra nad złem, prawdy nad kłamstwem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 Karol i Marta nawrotcy podkreślili również nadzieję związaną ze zmartwychwstaniem Chrystusa i życzyli Polakom, żeby związane z Wielkanocą nadzieja i radość wypełniły w te święta ich domy. Za dwie i pół godziny na ołtarzu na Placu Świętego Piotra mszę odprawi papież Leon XIV. Następnie w południe wygłosi orędzie wielkanocne i udzieli tradycyjnego błogosławieństwa urbi et orbi, czyli miastu i światu. To pierwsze święta wielkanocne w Kościele Katolickim pod przewodnictwem papieża. W Watykanie jest nasz specjalny wysłannik Paweł Pawlica, z którym połączymy się za pół godziny i sprawdzimy, jaka atmosfera panuje na Placu Świętego Piotra i jakie są oczekiwania wobec papieskiego orędzia w cieniu wojny na Ukrainie i konfliktu na Bliskim Wschodzie. Zero tolerancji wobec kierowców łamiących przepisy ruchu drogowego zapowiadają policjanci. Trwają wzmożone kontrole w związku ze świątecznymi wyjazdami. Funkcjonariuszy sprawdzających prędkość i trzeźwość kierowców spotkać można nie tylko na głównych trasach. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym w tym szczególnie intensywnym czasie, mówi komisarz Michał Michalski z Komendy Miejskiej Policji w Białym Stoku.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 Wielkanoc to także liczne tradycje, często unikatowe. Zwyczaj para banienia, który ma blisko 400 lat, kultywują już tylko mieszkańcy i uży koło Radomia. Dwóch mężczyzn dźwiga wielki bęben, pozostałych ośmiu drewnianymi pałkami wybija na nim określony rytm. Wędrówka przez miasto rozpoczyna się o północy z Wielkiej Soboty na wielkanocną niedzielę. Pierwszy raz jesteśmy tutaj I ogólnie przechodzimy z Hamburga. Czytam w internecie, że to jedyne miejsce w Polsce, gdzie to barabanienie jeszcze było i jest. Mój brat Bębni. Nazywam się Marian Rachudała. Jestem mieszkańcem Jełży. Przewodniczącym barabaniarzy. No, tak można powiedzieć. Dostaliśmy pisani na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Cłaż nie chcieliśmy, zobaczyć jak to na żywo i no i trochę jesteśmy w szoku, że tyle ludzi. Barabanie nie kończy się o 6 rano przed kościołem, zapowiadając w ten sposób mszę rezurekcyjną. To były informacje polskiego Radia 24. No teraz zgodnie z zapowiedzią sprawdzamy, jaka będzie pogoda w Wielkanocną Niedzielę. Słupki rtęci powędrują dziś wysoko, ale będzie wietrznie i burzowo, mówi rzeczniczka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. Od północnego zachodu będzie przemieszczała się strefa frontu atmosferycznego, która przyniesie opady deszczu, dość silny i porwisty wiatr, do tego lokalnie burze i lokalnie opady deszczu ze śniegiem. Natomiast temperatury będą dość wysokie, bo do 21 stopni na zachodzie i południu, w centrum około 17-18 i na północy 12-14 stopni. Najbliższa noc też będzie ciepła. Termometry pokażą od 7 do 8 stopni. Natomiast jutro, w lany poniedziałek, synoptycy przewidują ochłodzenie. Temperatura spadnie do 11-12 stopni. Spodziewane są także przymrozki. Poranek w Polskim Radiu 24 A Franciszek Karpiński sprzed lat, ba wieków pisał tak, e, nawet to było śpiewane, nie zna śmierci pan żywota, chociaż przeszedł przez jej wrota, rozerwała grobu pęta ręka święta, nie skarby jakimi płaci, wszystko co mógł stracić, traci, całą dla nas krew swą sączy i dzieło kończy. Przez Twe święte zmartwychwstanie z grzechów powstać daj nam, Panie. Potem z Tobą królowanie. Franciszek Karpiński to też ten Pan, który napisał, Bóg się rodzi, moc truchleje. Ale to już zupełnie inne święta. Mamy niedzielę, 5 kwietnia, Wielkanoc, święto zmartwychwstania pańskiego, 95 dzień roku, a ten dzień będzie trwał 13 godzin i 13 minut. Jeszcze raz dzień dobry, witamy, dziękujemy, że Państwo z nami są i zapraszamy do słuchania. Ale święta radość, ale też i smutek, i samotność. Ktoś powiedział nawet tak, samotność albo sprawia, że się odnajdujemy, albo się gubimy. I o tym już za chwilę. Gość Polskiego Radia 24 Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce. Dzień dobry, witamy w niedzielne wielkanocne Tak, Witam pana redaktora i witam wszystkich radiosłuchaczy, słuchaczy. Witam serdecznie w niedzielny poranek świąteczny. Dobrych, mądrych, pięknych świąt od razu życzymy, bo nie ma na co czekać. Dziękujemy, że jest pan z nami. Cóż to jest ta samotność?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 samotności. My go zamieniamy na bezsamotności. Będzie wielki festiwal ogólnopolski, o tym będę mówił niedługo już po świętach, więc Czyli będzie trwa, kolejne trwa wydarzenie. i będzie, będzie trwać, ale wróćmy do tego pytania: jak hmm. tych ludzi zaprosić? Jak ich znaleźć? Jak poprosić, żeby przyszli do Państwa? No właśnie to robimy teraz. Zapraszamy w tej chwili wszystkie osoby, które nas słuchają. Proszę sprawdźcie sobie na w internecie wolne miejsce, gdzie jesteśmy, w jakich miastach. I przyjdźcie na wydarzenie 48 świąteczne. 48 miast, które... miast, miasteczek. Tak, dokładnie. I słuchajcie, moi państwo, to jest naprawdę e, fantastyczne wydarzenie. Tutaj od razu powiem, oczywiście w różnych miastach o różnych godzinach. Tutaj nie będę teraz wymieniał, bo inaczej on się pokupi, Ale w Warszawie to będzie godzina 11 hala Expo. W Katowicach dla Metropolii Śląsko-Zagłębiowskiej godzina 10. E, międzynarodowe Centrum Kongresowe przy Spodku i tak dalej, tak dalej. Wszędzie tam godzinę wcześniej już można przyjść. E, znajdą się wolne miejsca przyjdą wolontariusze, porozmawiają i, i można powiedzieć, już zacznie coś się dziać, ale o godzinie pełnej będzie spotkanie z duchownymi, którzy złożą życzenia, po błogosławią, którzy my razem doprowadzą do tego, żeby złożyć się wzajemnie życzenia, podzielić się w tym przypadku jajeczkiem i potem będą pyszne jedzenia, będą żurki, będą oczywiście sałatki, będą wędiny, będą jajeczka, pisaneczki, będzie ciasto, będzie kawa, herbata i nawet w niektórych miastach upominki, ale najważniejsze że nikt nie będzie sam. Najważniejsze, żeby nie siedzieć w tych czterech ścianach, nie być smutnym, nie być właśnie sfrustrowanym, ale zrobić ten ruch, ten krok. To nic nie, nic nie grozi, nic się nie niezłego nie stanie. <grym> Czyli z tego wynika, że te osoby same się zapraszają do tych tak. miejsc, gdzie można przyjść i, e, tak. i zjeść śniadanie wielkanocne. E, no, tak. Wieczór wigilijny, to już e, pan powiedział, poranek wielkanocny. E, otwieracie państwo drzwi, e, hal tak. Polskich miast, między innymi Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach. Mhm. I zapraszają Państwo każdą potrzebującą osobę do spędzenia tego świątecznego śniadania. Zasiadamy w atmosferze, jak czytam, na Państwa stronach przy pięknie nakrytych stołach z tradycyjnymi potrawami, aby wspólnie móc przeżyć ten szczególny czas w którym nikt nie powinien być sam. E, czy już te śniadania trwają? Nie, one się rozpoczną najwcześniej o godzinie dziesiątej właśnie w Katowicach, o 11 w Warszawie. One za chwilę, to się, to się fajnie, że państwo się dzisiaj załączycie, bo to jest ten czas decyzyjny dla wielu ludzi, którzy dzisiaj się obudzili rano, właśnie włączyli sobie radio i zastanawiają się, jak ten dzień dzisiaj przeżyć, spędzić. To jeśli ktoś z państwa dzisiaj słucha nas i jest osobą samotną, to Proszę szybko sprawdzić, gdzie, w dużych miastach łatwo nas znaleźć, i przyjeżdżajcie, tam zawsze będzie dla Was czekało wolne miejsce, będzie, będą fajni ludzie. I co jest bardzo ważne. E, tam to, ta sytuacja was zmieni, bo ja mam milion albo po prostu no, takiej ilości e, historii od ludzi, którzy właśnie z przyczyn różnych bali się, nie wiedzieli, ale przyszli i to ich po prostu zmieniło. To ich po prostu przytuliło i spowodowało, że chcieli dalej fajnie żyć. E, to panie Mikołaju, to poprosimy o kilka takich historii. No tak, no to jedna z takich historii na pewno jest taka, że Wanda, e, e, nasza wolontariuszka, no, umarł jej mąż w jednym roku i syn. Syn, no, niezależnie, zupełnie niezależnie umierali, syn 40 czterdziestoparoletni i ona się załamała. Ona po prostu nie chciała żyć, leżała w łóżku, nie chciała wychodzić z domu, no chciała umierać. Jej koleżanka, moja wolontariuszka, wyciągnęła ją z tego łóżka na spotkanie wolontariuszy, ubrała ją wręcz, ściągnęła na siłę i mówi, chodź, musisz, musisz iść do ludzi, Posłuchała mnie, posłuchała, żeby zaraz będzie Wigilia, że będzie kuchnia, przyszła do tej kuchni, kroiła. Mówi, że troszkę jej tangowa, inaczej pracowała, bo coś musiała robić, ale cały czas płakała. Ale kiedy już Wigilia się zaczęła, ja zawsze tłumaczę wolontariuszom, podajemy do stołu, ale si po podaniu jedzenia siadamy do stołów, do ludzi, dosiadamy się, rozmawiamy, zmieniamy te stoły. Tak jak w domu, jakbyśmy mieli dużo gości, to z każdą osobą trzeba by zamienić parę, parę słów. I ona tak zrobiła. I skończyła się Wigilia, sprzątamy, ona podeszła do mnie, Mikołaj, ja już jestem zdrowa. Mówi, czemu, co się stało? Mówi, ja posłuchałem tych historii i one niektóre są tak tragiczne, że, że ta moja sytuacja, która też jest przykra, ale ona nie, nie ma się nijak, bo ktoś nie ma żadnych szans na przeżycie, ktoś nie ma gdzie mieszkać. Ktoś ma, nie wiem, amputowaną nogę czy rękę, i ludzie żyją. Jak ja mogłam narzekać? Ja już dzisiaj będę pomagać, i do tej pory z naszym wolontariuszką pozdrawiam ci Wam to serdecznie, i jest radosna, pełna życia, i właśnie e, to zmieniło ją. Druga historia to jest jeszcze taka, no, może też nie powiem, że smutniejsza, ale właśnie w Warszawie, pałac, pod pałacem, w którym mieliśmy hale, wielkanocne siadanie. I nagle ja byłem na scenie, bo przemawiałem, witałem gości i wróciłem do mojego stelika i moje miejsce zostało zajęte. Siedzi starszy pan, taki bardzo ładnie ubrany. Ja, ja oczywiście jak zobaczyłem, że on siedzi, to powiedziałem, że okej, okay, okej. Okay. A on mówi, proszę wybaczyć, ale wie pan, ja tak przyszedłem tutaj do was, bo ja szedłem z cmentarza od żony i szedłem i zobaczyłem ten plakat. I trochę bałem się, że to będzie tak dla ludzi bezdomnych, że jakaś będzie kolejka, że to będzie taki bałagan. Ale jak zobaczyłem tą halę, zobaczyłem to ładne, czerwony taki dywan dy dy dy dy dy dy dy wychodzący z hali, ludzi uśmiechniętych, zajrzałem, no i tutaj to wolne miejsce. Czy państwo dzisiaj możecie być moją rodziną? Bo ja nie mam rodziny. I powiem szczerze, że to było takie urocze, myśmy tak rozmawiali długo e z tym panem i on powiedział, że to były jego najszczęśliwsze święta od lat. Od lat, moi państwo. Więc nie, nie patrzcie na żadne swoje stereotypy myślenia, tylko przychodźcie jak najszybciej. Niech to będą też dla was szczęśliwe święta dzisiaj. Śniadanie wielkanocne przed nami. Gdzie, gdzie pan zje to śniadanie? Ja będę ci w Katowicach osobiście, ale wczoraj już byłem w Warszawie. Gotowaliśmy wraz z moją dyrektor i partnerką życiową Martą. Gotowaliśmy wczoraj żur. Jest kilkaset litrów w takim wielkim karze pod halą Expo. Zaznaczam w Warszawie. Na też Tak. Bo ho, ho, ho. O, Pyszny, świąteczny, chrzanem podbity, także zapraszam. A ja będę w Katowicach na tym największym siadaniu na kilka tysięcy ludzi w Polsce. Tutaj no, też to się zaczęła ta idea kiedyś, więc wielu ludzi tutaj oczekuje mnie i, i wierzę w to, że znowu spotkam wiele wielu osób, których spotykam, a także spotkam nowe osoby, które do nas się przyjdą pierwszy raz. To jeszcze raz to pytanie, jak to się robi, że zbiera się tylu dobrych hojnych przede wszystkim ludzi, żeby te śniadania zorganizować? To jest bardzo łatwe, bo trzeba je A, robić autentycznie. Ja myślałem, że to jest A. droga przez mękę. Nie, wręcz odwrotnie. Dlatego, że od razu mówię, że kiedy robi się wydarzenie Wigilię i wielkano, czyli ten właściwy dzień i to jest prawdziwe wydarzenie, wtedy każdy, kto chce być darczyńcą, sponsorem, wolontariuszem wchodzi w to w ciemno, dlatego że widzi, że to jest autentyczne, to nie jest udawane. Wszystkie wydarzenia te kilka dni wcześniej, one są super i fajnie, że są ale one nie spełniają oczekiwań ludzi samotnych. One nie, nie mogą pomóc w samotności świątecznej. Ktoś to przeżył albo samotność, a mamy takich e, sponsorów. O Podam przykład. W zeszłym roku na Wigilię e, mieliśmy problem, bo zawsze w Warszawie musimy opłacić ale EXPO. Tutaj akurat mamy e, taki jedyny problem w całej Polsce, że, że jedyny prezydent e, jakby no, z całego kraju nas nie wspiera. I tutaj mamy kłopot taki, że musimy sami jako fundacja opłacić. Może od dzisiaj będzie wspierał. No ja mam taką nadzieję świąteczną. I tutaj mamy, zawsze zbieramy na to niestety finanse. No i muszę Państwu powiedzieć, taka miła sytuacja. Przed Wigilią dostajemy telefon, że jeden Pan wpłaca, to jest duża kwota. Ponieważ duża kwota, podjechałem na umowę, no i podkrzyłem umowę. I mówię, Panie Tomku, dlaczego Pan wpłaca tyle pieniędzy? A on mówi, Panie Mikołaju, ja powiem Panu szczerze, miałem być sam w Wigilię. Żona, była żona, odjeżdża z dziećmi, gdzieś tam wyjeżdża i miałem zostać sam. I nie chciałem być sam. I kazałem mojemu asystentowi sprawdzić, gdzie mogę iść na Wigilię? I tylko wy robicie Wigilię, Wigilię. I potem się okazało, że jeszcze macie w Warszawie problem, że trzeba zapłacić za halę. To się ucieszyłem, że mogę mieć coś od siebie włożyć i, i skorzystał z tego. I był na Wigilii, tak się cieszył, jak małe dziecko, po też pana Tomka, i podawał do stołu i powiedział, że to też była jego urocza, cudowna Wigilia i nie był sam, ale mógł być z ludźmi i mógł też służyć ludziom. Panie o, nie ma takiej rywalizacji Między fundacjami, bo tych Fundacji w Polsce mamy mnóstwo Które pomagają mhm. Robią świetne rzeczy, ale są też takie Fundacje, które się nazywają Tylko fundacjami tak. A właściwie nic Z ich pomocy i z ich Działalności nie wynika tak. Jak pan to Rozumie, jak pan to Czuje Czy zna pan takie fundacje, które nie mają nic do czynienia z pomocą. Tak, oczywiście, że tak jest, ale ja powiem szczerze, że w ogóle się tym nie zajmuję. Ja zajmuję się pracą. My, jako fundacja, działamy bardzo mocno. Mamy święta dwa razy w roku, teraz festiwal, jeszcze dojdzie we samotności. Prowadzimy sklepy socjalne, mamy Ministerstwo do Spraw Samotności. Jesteśmy w akcjach charytatywnych. Byliśmy przecież po trzęsieniu ziemi w Turcji, byliśmy wielokrotnie wojna Ukraina, byśmy na powodzi w kilku miastach. Zresztą robimy tam też do tej pory w Kuchołazach, i Wigilię i Wielkanoce po właśnie relacjach z potopu, wybieramy się do strefy gazy, kiedy tylko będzie taka możliwość, żeby móc karmić tam ludzi. My zajmujemy się pracą, my nie patrzymy na innych i jeśli ktoś chce do nas dołączyć, to, to my bardzo chętnie, lubimy pracować z innymi fundacjami w innych miastach. O, Taka informacja, że jeśli ktoś ma fundację w swoim mieście i nie umie wystartować z Wigilią, Wielkanocą, kontakt z nami, pomożemy i będzie te, św te świąteczne wydarzenia w waszym mieście. My lubimy współpracę. Także my jesteśmy wręcz pracokolikami, ale taki pozytywnymi, bo kochamy tą pracę. No przykład, że wczoraj rano wyjazd do Warszawy, gotowanie żuru, odprawy wolontaryjne, powrót wieczorny o 12 w nocy. Dzisiaj od rana praca i za chwilę Wielkanoc na Śląsku. My to no kochamy. Słychać tę radość <laughs> w pana głosie. Tak. Panie Mikołaju, dobrze, mmm, pięknie, Zjemy to śniadanie wielkanocne, a mhm. wyjdziemy z tego wspólnego spotkania mhm. i co dalej? No właśnie, i co dalej? I co dalej właśnie fundacja. Dlatego to jest właśnie to, my bardzo często mamy taką sytuację, że kilka te tysięcy gości na, przykład na śląsku siada do stołu. My mamy serwis, czyli powitanie, życzenia, potem jest spektakularne śpiewy, czasami jak kolędy, no to Wigilia, tutaj są śpiewy dzisiaj wielkanocne. No i na końcu kończymy. Upominki, dajemy oczywiście żywność jeszcze na, na, na wynos do domu, żeby każdy miał na dalszy część świąt i mówimy do widzenia, ale my się bierzemy za sprzątanie. I co się dzieje? Część naszych gości zostaje z nami i z nami sprząta. I z nami sprzątają stoły, już to wszystko. I za chwilę się rozmawiają z naszymi wyrządzeszami i pytają się, jak zostać wolontariuszem? No i za chwilę już są nasi. Już są w naszych działaniach, spotkaniach. No i właśnie nie ma tej samotności. To jest bardzo ważne, moi państwo. Także włączajcie się w działanie Fundacji Wolnej Miejsce, bo my nie tylko od święta. Święta najbardziej, ale na co dzień również. Pójdą ci samotni ludzie do swoich domów. To jak się wtedy pomaga? No właśnie, jak się pomaga? Oni muszą być aktywni i chcieć wyjść ze swoich domów. A jak domów. Nie, nie chcą być pomóc. aktywni? No tutaj... Tu na, na to nie ma sposobu, jeśli nie wyjdą, tak jak ta Wanda, no my nie możemy pomóc. My nie wchodzimy do domów, nie możemy, nie jesteśmy w stanie w jakiś sposób zaingerować, ale fajnie, że ta Wanda miała kogoś, jakąś znajomą koleżankę, która weszła do niej do domu, ubrała ją dosłownie w tym łóżku i przyprowadziła na spotkanie. No trzeba wyciągać, moi państwo. Tutaj prywatnie każdy z nas wokół siebie zna takie osoby. Ja znałem to, tego pierwszego gościa i coś zrobiłem, więc no, każdy z nas to musi wykonać tą pracę wokół siebie. Mamy ludzi czy sąsiadów, czy ludzi, z którymi pracujemy, czy studiujemy z kimś tam, kto, kto się no, całkowicie jest na boku wszystkiego. Pomyślmy o tych osobach. Święta najbardziej, ale na co dzień również. Może to jest czas, żeby z kimś wypić kawę. Jeśli jesteście państwo ze Śląska, to najłatwiej, bo Ministerstwo do Spraw Samotności jest otwarte codziennie dla was. Możecie zaprosić taką osobę, przyjechać do nas, zjeść z nami, z tą osobą, obiadek, z nami, zaprowadzić do naszego psychologa, terapeuty. Za darmo zaznaczam, te wszystkie porady są. I, i my Postaramy się pomóc, ale pamiętajcie państwo, że najważniejsze jest to, żebyście chcieli, żebyście spróbowali. Warto czasami spróbować czegoś nowego. My się boimy nowego, lubimy stare, a niestety stare nie jest za dobre. Powiem państwu, że z mojej perspektywy nowe jest fajniejsze, jest trudniejsze na początku, bo jest, trzeba dużo rzeczy się dopasować, ale efekt jest rewelacyjny. A może takie banalne, proste, ale... Jakże szczere, może zapukać do sąsiada, do sąsiadki tak. Ja tak i zrobiłem. i zapytać, czy może coś pani, panu potrzeba, czy mogę w czymś pomóc? Lepiej od razu zaprosić. Moi, moi państwo, nie idźcie, nie pytajcie, nie róbcie takiej taki sceny, bo odpowiedź będzie nie. Ta osoba powie nie. Osoby samotne są już tak nastawione. To jest ich normalny, taki jeżowy... System, mają kolce wystawione, i jak pukamy, to kolce stają do góry. Dzień dziękuję, do widzenia. Nie, konkretne zaproszenie, tak jak ja. Godzina 18, wigilia. Ale znamy godzina... się z tej klatki schodowej. Mówimy sobie dzień dobry codziennie, hmm. czyli to nie jest ktoś, kto przychodzi obcy, tylko na hmm. swój. Na tak, ale nie się. Nie, nie, nie róbmy pytania typu czym Ci mogę pomóc, bo będzie nic, ale mówmy słuchaj, ja wtedy i wtedy robię to i to, zapraszam Cię serdecznie. Konkretnie, te osoby trzeba wyciągnąć troszkę takim sposobem, fortelem i bardzo konkretnie, żeby te osoby nie, nie zdążyły odmówić, jak to się mówi, a bardzo często zdziwicie się Państwo, tak jak ja się dziwię przy moim pierwszym gościu że ta zasłona, bo czasami jest taka zasłona na twarzy właśnie smutku i niedowierzania, ona pęka błyskawicznie i naprawdę te osoby się otwierają. To, co my widzimy w kontakcie, to wręcz te osoby kipią e, informacjami o sobie, e, wołając o pomoc, ale trzeba dać się mm, poznać od, od strony takiej osoby, nie tej, kto chce pomóc, bo nie wiem, bo trzeba, bo wypada, tylko naprawdę miejmy czas dla takiej osoby samotnej. E, Jody Pico, e, taki cytat... E... Bardzo mądry. Każdy samotnik choćby się zaklinał, że tak nie jest, pozostanie samotny nie dlatego, że lubi, ale dlatego, że próbował stać się częścią świata, ale nie mógł, bo doznawał ciągłych rozczarowań ze strony ludzi. Takie tak. mądre zdania, ale pewnie prawdziwe. Y y y y y y tak, bo czasami niektóre sobie mówią ja jestem samotny i mi z tym dobrze. Bo tak chcę. Tak Dajcie nie jest to mi spokój. Nie jest to prawda. Nie jest to prawda. Zbadaliśmy to na wszystkie sposoby. E, to jest tylko do pewnego momentu. To też jest zasłona. To też jest jesz. To też są te kolce mówiące jest mi dobrze, zostaw mnie w spokoju. <śmiech> Nie jest prawda. Są momenty i my już wiemy, że przychodzi moment trudny dla tych osób i, i jest, jest dramat. Więc my w tym momencie musimy profilaktycznie już wcześniej zacząć funkcjonować. Dlatego też, moi państwo, zapowiadam, dzisiaj Wielkanoc, ale zapowiadam, pamiętajcie, 27 lipca, Trzydniowy festiwal Bez Samotności będzie ogólnopolski. Kontaktujcie się z naszą fundacją. Niech ludzie Dobrze Skupmy się na dzisiejszym dniu i na tych świętach, mm -hmm. które potrwają i w niedzielę i w poniedziałek. Tak. A w poniedziałek też można przyjść do państwa na takie śniadanie? W poniedziałek to już będą się osoby same spotykać, bo my podczas tego wydarzenia, tak jak mówię, mapujemy ludzi, błyskawicznie osoby przy stolikach rozmawiają, poznają się. Bardzo często w ogóle z wiekanocy, szczególnie wychodzą i się dziś wzajemnie już dalej zapraszają. Przy Wigilii jest to trudniejsze, bo już jest wieczór, ale przy Wielkanocy często już się tworzą grupy ludzi, albo idące razem na spacer, albo idące właśnie gdzieś jeszcze dalej świętować. Także ludzie się poznają. My potem zapraszamy do sprzątania, bo akurat w jak to my sprzątamy te hale, więc warto do nas przyjść potem i też znowu się spotkać, pospominać, zjeść trochę ciasta, ale też pomóc, żeby to posprzątać te hale. Panie Mikołaju, skąd jest Panu e, i w Pana współpracownikach tyle optymizmu, że może być lepiej, bo świat wokół nas e, robi się coraz gorszy. Sprawczość. Po prostu widzimy, że nasze działania e, są realne i pomagają ludziom. E, my widzimy bardzo szybko, mamy szybki feedback. Tak? I jeżeli widzimy osoby smutne poprzez nasze działanie, widzimy, że one nabierają radości, nie chwilowej zaznaczam. To nie jest incydent, bo my wciągamy ich do działania i te osoby zmieniają, tak jak przykład Wandy, e, swoje życie. To to nas napędza, no bo wie pan co, no nie ma nic lepszego. Ja jestem chrześcijaninem. Nie ma dla nas nic lepszego, jak głosić dobrą Ewangelię, dobrą nowinę ludziom i, spraw i widzieć to, że to wpływa na ludzi i zmienia ich życie. Dla nas jest to ogromna, dla mnie potężna satysfakcja. Ja po prostu mam, jestem wariatem, jestem fanem pom pomocy człowiekowi, realnej pomocy człowiekowi, nie pomocy doraźnej. Uwielbiam, kiedy podaję komuś rękę, ktoś leżał na ziemi, ja mu podałem rękę, on wstał i on dalej idzie i jeszcze widzę, że on podaje następną rękę, to ja po prostu skaczę ze szczęścia. No i, i czuję misję życia, Gdybym tego nie miał i siedział w domu i się nudził po pracy, to myślę, że moje życie nie miało takiej wartości. Dzisiaj jestem zmęczony, ale radosny i spełniony. A tak, ile ludzi ma zamiar? No, tych wiosen już mi jest dużo, bo 53. <śmiech> <To nie śmiech> jest tak dużo. I niech pan no, to... to robi, niech robią to państwo współpracownicy. Tak. Mikołaj Rykowski, prezes Fundacji Wolne Miejsce, huraki murakami, jest laureat Nagrody Nobla, powiedział: Nikt nie lubi samotności. Tak, tak, to prawda. I to jest, ja się po tym podpisuję, i dzisiaj, moi państwo, na koniec jeszcze raz, żeby wybrzmiało to dobrze wszystkich państwa, i samotnych, i niesamotnych samotnych, bo trzeba. Nie bądźcie sami, ale tych niesamotnych, słuchajcie, weźcie z rodziny swoje, idźcie to na takie wydarzenie świąteczne, zobaczycie coś fantastycznego, poznacie nie samych tych ludzi, e, ubawicie się w sposób niewiarygodny, bo tam jest dużo radości i wesołości, ale wrócicie potem do swoich mieszkań już z jakąś koncepcją znajomości i zobaczymy, co z tego się urodzi dalej, a poznacie też naszą fundację, naszych fajnych wolontariuszy. Także zdrowych, wesołych miejsce, świąt. Tak krok tak. po kroku, ale powoli, żeby się nie spieszyć, ale warto. Tak Bardzo dziękujemy.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 A teraz przeniesiemy się do Rzymu. Niedziela Wielkanocna. Papież Leon XIV odprawi o godzinie 10 mszę na Placu Świętego Piotra. Następnie w południe wygłosi orędzie Wielkanocne, udzieli tradycyjnego błogosławieństwa miastu i światu, czyli Urbi et Orbi, dla Rzymu, właśnie dla całego świata. To pierwsze święta wielkanoczne w kościele katolickim pod przewodnictwem nowego papieża. W Rzymie jest Paweł Pawlica. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Ależ my tobie zazdrościmy, że tam jesteś. <grym> <zbyt każdy> <ADAńczyński> Pawle, powiedz... Ty, dyplomatycznie tej... wybieram milczenie. <grym taki zyrychka> Dobrze, powiedz... Święta w, tej... w pracy to zawsze jest spore wyzwanie. O, tak to ujmę. W pracy, ale to świętowanie... Powiedz, co w tej chwili dzieje się na Placu Świętego Piotra. Czy on już się wypełnia? Bo e, mówią, e, jak czytamy w agencjach, że będzie ponad 100 tysięcy osób. Tak, rzeczywiście tutaj na Placu Świętego Piotra Spodziewanych jest 100 tysięcy osób. Pielgrzymi już właściwie e, zmierzają tutaj od godziny 7 rano o 7.30. Służby porządkowe otworzyły tutaj bramki prowadzące e, na Plac Świętego Piotra. I Rzeczywiście rzesze, rzesze ludzi tutaj cały czas e, e, zmierza. E, e, Zerkam teraz na ołtarz. Ten ołtarz, który znajduje się przed bazyliką jest pięknie ozdobiony. 70 tysięcy kwiatów, które przywieźli tu hodowcy z Holandii, ozdabia stopnie prowadzące do drzwi do bazyliki. To 65 tysięcy tulipanów, narcyzy, jacynty, fiołki, róże, azalie i gałęzie eukaliptusów. A tutaj jeszcze przed mszą zaplanowany jest przejazd papieża w papamobile przez plac Świętego Piotra i przelegające ulice, no i tak jak wspomniałem od rana w stronę placu zmierzają tłumy, a w tym gronie są również Polacy.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 Oczywiście dla katolików i zmierzających w stronę placu świętego Piotra Tłumów ważna jest msza wielkanocna i przeżywanie świąt, ale to dzisiejsze orędzie papieża, pierwsze wielkanocne Leona XIV i przypomnę, pierwszego papieża ze Stanów Zjednoczonych i w ogóle z Ameryki Północnej w kontekście trwającego konfliktu na Bliskim Wschodzie, a także kolejnych zapowiedzi bombardowań Iranu ze strony Donalda Trumpa i prezydenta Izraela nabiera szczególnego znaczenia, choć jak podkreśla Michał Kłosowski, watykanista, na razie Leon XIV skupia się na nauczaniu Kościoła, głoszeniu pokoju i umiejętnej dyplomacji. Bo w świecie, w którym mamy media społecznościowe, komunikaty, strony główne, różnych witryn, gdzie jest wojna, pożoga i ogień, słowa papieża to jest coś, co moim zdaniem na co świat też czeka dzisiaj. Leon Krzydłowski próbuje semantycznie przebudować język świata. On nie krytykuje, on nie wchodzi w politykę, on nie jest politykiem w sensu stricte, on jest Amerykaninem, który bardzo dobrze rozumie to, co się w Stanach Zjednoczonych dzieje, bo on to robi, on krytykuje administrację Donalda Trumpa, ale Leon XIV robi to w sposób bardzo umiejętny, bo on semantycznie, językowo, znaczeniowo przebudowywuje tą narrację, którą nam prezentują politycy z różnych części świata, narrację wojenną. On przywraca słowom ich pierwotne znaczenie, mówiąc, że pokój to wcale nie nie jest jakiś stan wyidealizowanego braku niezgody, tylko to jest istnienie ram, w których te konflikty mogą być pokojowo rozwiązywane i zabezpieczane. A w Wielki Piątek podczas rozmowy telefonicznej z prezydentem Izraela papież zaapelował do władz Izraela do ponownego otwarcia wszystkich dróg dialogu, tu cytat, w celu zakończenia wojny z Iranem, a także przestrzegania prawa międzynarodowego i ochrony cywilów. Paweł Pawlica z Placu Świętego Piotra w Rzymie. Będziemy Cię słuchać do wieczora. Dobrego, pięknego, wielkanocnego dnia. Wesołych Świąt. Wszystkiego dobrego. Ogłoszenie społeczne.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 tak delikatny, jest tak delikatny. Także zależało nam na tym, ażeby ta wystawa jak najdłużej gościła w naszych y, muzealnych progach. Także y, jest y, zaplanowana do końca sierpnia. Także jeszcze w czasie Jejku, wakacji można wspaniale. przyjechać do Torunia, obejrzeć y, ten... Także ten zapraszamy wystawa. do Torunia, proszę państwa, już od drugiego dnia świąt, czyli od jutra, zapraszamy na wystawę. Wspaniałe kraszanki, malowanki, naklejanki,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 Pewną Czy przedra... tyle, ile zawojował? No, ponieważ <śmiech> różne, różne w zależności od regionu różne odmiany tej starej zabawy. A jaki był los poszkodowanych? Dostawali z niczym. <śmiech> Myślałam, że przeznaczone do konsumpcji świątecznej. <śmiech> no bo tak, zwłaszcza że, zwłaszcza, że kiedyś te pisanki robione na, na Wielkanoc, no nie były wydmuszkami, tylko no były właśnie, pełne ja jajka, mówiłam które tutaj zanoszono do kościoła, tak, do poświęcenia. O mhm. prawdziwym jajku, o wielkości mówi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 to się nazywa czarna, ale to jest chyba taki ciemny fiolet. Jeżeli chcemy na Wielkanoc y, zabarwić w sposób naturalny pisanki, to trzeba o te barwniki już się postarać latem, na przykład w takie kwiaty czarnej malwy. A jeśli chodzi o kolor zielony, to tradycyjnie młody jęczmień? A no, może tak, być spinak wybar... na przykład? No być może, nie próbowałam, ale bardzo możliwe, że, że się to udaje, chociaż tak jak mówię, nie zawsze, nie wiem czy to ma związek coś z, może z rodzajem skorupki, czy z paszą, mhm. bo nie zawsze